Cześć, słuchajcie audycji Gra Warta Świeczki przy mikrofonie Paweł Kajak i dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam o grze Hanami Koji, która jest taką niewielką karcianką dla dwóch graczy w japońskim klimacie gra za kilka tygodni pojawi się już w polskiej wersji językowej jako gejsze nakładem wydawnictwa Nasza Księgarnia i tutaj nie tylko tytuł ulegnie zmianie, ale również grafika na pudełku i same wmiary pudełka, bo to będzie takie kwadratowe pudełko w miejsce tego oryginalnego prostokątnego. To są rzeczy, które absolutnie nie mają wpływu na rozgrywkę i myślę, że też nie mają wielkiego znaczenia dla większości kupujących. Natomiast tą kwestią, która może mieć znaczenie dla kupujących jest oczywiście cena i tak jak to bywa przy polskich edycjach będzie to cena na pewno niższa niż dla gry w wersji zagranicznej. Chyba jeszcze nie wiadomo dokładnie jaka ma być ta sugerowana cena detaliczna, ale ja strzelam, że to będzie niecałe 50 zł, powiedzmy takie 49,90, A jeśli uda się to wypuścić naszej księgarni jeszcze taniej, no to sądzę, że będzie naprawdę bardzo ciekawą propozycją dla potencjalnych kupujących. Próbując opowiedzieć o czym jest Hanami Koji, wypada tutaj chyba zacząć od tematu, którym według tego co napisano w instrukcji jest zdobywanie przychylności u siedmiu gejsz czy u siedmiu mistrzyń gejsz poprzez prezentowanie swoich umiejętności w różnych dziedzinach typu gra na instrumencie, taniec, parzenie herbaty itd. Nie jest tutaj chyba wielkim zaskoczeniem, że w związku z mechaniką nie ma tu absolutnie żadnego i akcje, które będziemy w grze wykonywali są totalnie abstrakcyjne. Co więcej, jeśli wziąć pod uwagę oprawę graficzną, to te mistrzynie gejsz, o których względy zabiegamy, są tak naprawdę raczej mało gejszowe. Na pewno można powiedzieć, że gra jest wykonana ładnie i podejrzewam, że jak zaczną się pojawiać recenzje, no to gdzieś tam ktoś użyje sformułowania, że grafiki są przepiękne, ale tak naprawdę tym postaciom przedstawionym na kartach bliżej jest do takich mangowych księżniczek czy mangowych czarodziejek, niż do faktycznie samych gejsz. I tutaj można przywołać do porównania inną karciankę, o której nagrywaliśmy już kiedyś audycję, mianowicie Macze, która też jest o gejszach, ale tam grafiki przedstawiają faktycznie gejsze z typowym dla nich ubiorem, makijażem czy fryzurami. Podczas gdy w Hanami Koji, tak naprawdę tylko dwie, może trzy z siedmiu rzekomych gejsz kwalifikują się do stwierdzenia, że to faktycznie są gejsze. No i to jest trochę rozczarowujące, bo skoro już mamy grę z tematem ewidentnie przyklejonym do mechaniki, no to byłoby miło, gdyby chociaż zachowano spójność tego tematu z oprawą graficzną. A tu wygląda to trochę tak, jakby ktoś nie mógł się do końca zdecydować, czy to faktycznie mają być gejsze, czy jednak księżniczki, czy czarodziejki, więc tak to wyszło. Może się czepiam, może tak też być. Co ciekawe, ponieważ Hanami Koji to jest ulica w Kyoto, gdzie gejsze po prostu można bardzo często spotkać tam z znajdują się ich domy, czy takie szkoły, to można by przyjąć, że te mistrzynie gejsze, które spotykamy w grze i o których względy zabiegamy, są właśnie z Kyoto. A skoro miałoby tak być, to taka mistrzyni nie powiedziałaby raczej o sobie, że jest gejszą, ale użyłaby raczej słowa geiko, bo tutaj różnica jest taka, że słowo gejsza to jest osoba zajmująca się sztuką, a geiko to jest kobieta, która zajmuje się sztuką. I właśnie gejsze z Kyoto przez stosowanie tego drugiego słowa jakby podkreślają że to jest profesja zarezerwowana tylko dla kobiet. Szkoda, że temat gry sprowadza się tak naprawdę tylko do kilku zdań w instrukcji, a dalej już tak idzie sam sobie gdzieś tam w tych grafikach. No i że nie potraktowano tego trochę bardziej starannie pod względem właśnie grafik i tego, jak one mogą współgrać z tematyką gry. To tyle, jeśli chodzi o ten aspekt Hanami Koji. Teraz kilka zdań o mechanice. Tak jak powiedziałem, będziemy starali się zyskać przychylające gejsz mistrzyń, a wygra ten z graczy, który jako pierwszy zdobędzie względy czterech gejsz lub zdobędzie względy gejsz dających łącznie co najmniej 11 punktów. Jak zdobywamy tą przychylność? No generalnie poprzez umieszczanie przy danej karcie gejszy większej liczby odpowiednich kart przedmiotów niż zdoła to zrobić nasz przeciwnik. Karty umieszczamy w efekcie wykonywania akcji i co ważne w każdym rozdaniu mamy do wykonania cztery różne akcje. Mamy akcję, która powoduje, że wykładamy na stół trzy karty. Powiedzmy, że są to... Wachlarz, parasolka i czajnik. Z tych trzech jedną wybiera dla siebie nasz przeciwnik i kładzie przy gejszy odpowiadającej danemu przedmiotowi, a pozostałe dwie my kładziemy po swojej stronie, również przy odpowiednich gejszach. I tak ta, która parzy herbatę, dostanie czajnik, ta, która gdzieś tam tańczy z wachlarzem, dostanie wachlarz, no i wreszcie ta, która spaceruje z parasolką i przypomina Izabelę Łęcką z lalki, dostanie parasolkę, przy właśnie swojej karcie. Akcje są cztery. Pierwsza polega na ukryciu karty i odsłonięciu jej dopiero przy rozstrzyganiu tego, kto wygrywa przy której z gejsz. Druga akcja zmusza nas do odrzucenia dwóch kart z ręki. Trzecia to ta z przykładu, czyli wykładamy trzy karty. Jedną bierze dla siebie nasz przeciwnik i wykłada po swojej stronie kart gejsz, a pozostałe dwie trafiają na naszą część stołu. I akcja czwarta. Wykładamy dwie pary kart i podobnie jak wcześniej jedną parę weźmie sobie nasz przeciwnik, a te dwie karty, które pozostaną, my umieszczamy przy odpowiednich gejszach po naszej stronie tego rzędu kart. I to wszystko. Po tym jak obaj gracze wykonają po cztery akcje następuje sprawdzenie, która gejsza przechodzi na czyją stronę i jeżeli któremuś z graczy udało się spełnić kryterium zwycięstwa no to gra się oczywiście kończy, a jeżeli nie to rozpoczyna się kolejne rozdanie, w którym będzie można spróbować na przykład jednak przeciągnąć na swoją stronę te gejsze, przy których w poprzedniej rundzie wygrał przeciwnik. Będzie można walczyć o te, które pozostały neutralne, bo był remis, e, bo nikt o nie nie walczył, no i oczywiście trzeba będzie uważać, żeby nie stracić względów u tych, które nam sprzyjają po wcześniejszym rozdaniu, no bo to może nas kosztować właśnie utratę punktów, czy spowodować to, że nasz przeciwnik uzbiera cztery gejsze, które mu sprzyjają. Zazwyczaj rozgrywka zajmie trzy rozdania, czasem uda się ją zakończyć już w drugim, a czasem może przeciągnąć się na cztery albo 5, ale jest właśnie w instrukcji opisany wariant, który ogranicza długość partii właśnie do trzech rozdań, więc podejrzewam, że gdzieś tam w fazie testów to była właśnie taka średnia liczba rozdań, które były potrzebne na ukończenie gry. I teraz, co jest tak naprawdę ciekawego w tym wykonywaniu akcji i przyporządkowywaniu kart przedmiotów do odpowiednich kart gejsz? Moim zdaniem tym najciekawszym elementem Hanami Koji jest kombinowanie w jakiej kolejności rozegrać te cztery akcje tak, żeby stworzyć po swojej stronie stołu jak najlepszą sytuację, a jednocześnie w tych dwóch akcjach, kiedy nasz przeciwnik wybiera karty z naszej puli wyłożonej na stół, nie oddać mu kart, które przychylą szale zwycięstwa na jego korzyść. Jest tutaj trochę miejsca na takie odgadywanie zamiarów przeciwników, ale ponieważ przed każdą akcją dobierzemy jedną nową kartę stali, no to nie wszystko można przewidzieć, nie będziemy wiedzieli też jakie karty będziemy mieli pod koniec rozdania, no trzeba tutaj trochę ryzykować przy wybieraniu tego, które karty zostaną wykorzystane w danej akcji tak jak powiedziałem trzeba się czasem troszkę nagłówkować nad tym w jakiej kolejności chcemy te akcje rozgrywać. To co jest jeszcze bardzo ważne to fakt, że do każdej z gejsz jest przypisana konkretna liczba kart przedmiotów i tak na przykład gejsza warta 5 punktów ma 5 kart w talii a gejsza dwupunktowa tylko dwie i teraz dysponując tą wiedzą, patrząc też na to co jest już wyłożone na stole i na to co wciąż mamy na ręce trzeba sobie wymyślić co opłaca nam się zagrać na stół w tym konkretnym momencie, którą akcję wykonać a co może zachować na później, na kolejne akcje albo właśnie przygotować sobie do odrzucenia z gry w ramach tej jednej akcji, gdzie musimy pozbyć dwóch kart z ręki tak jak już wspomniałem, można niby wygrać w tej grze na dwa sposoby albo zdobywając cztery gejsze albo względy gejsze za łączną sumę punktów 11 lub więcej przy czym ta wygrana na punkty wymaga tak naprawdę zdobycia co najmniej trzech gejsz i to w dodatku na pewno trzeba zdobyć tę najwyżej punktowaną piątkę plus do tego czwórka i dwójka lub trójka albo właśnie ta piątka i dwie trójki bo jak już zdobędziemy cztery gejsze no to i tak wygrać. Wygrywamy. Ciężko jest tak naprawdę sobie gdzieś tam zaplanować taki sposób wygrania i myślę, że raczej gra się tutaj na zdobycie czterech gejsz, a zwycięstwo na punkty po prostu czasem wychodzi tak przy okazji I, i to nie jest do końca tak, że mamy tutaj te dwie niezależne drogi do zwycięstwa. To jest raczej tak, że jest sobie droga i obok biegnie jakaś ścieżka, na którą możemy, że tak powiem, przez przypadek zejść albo no, znajdziemy się tam, bo nasz przeciwnik popełnił jakiś ewidentny błąd. Przy kwestii tematyki Hanami Kodzi wspomniałem o maczy i myślę, że dobrze jest tutaj sobie te dwie gry porównać, bo one oprócz tego, że mają wspólny temat związany z gejszami, to są też podobne w tym aspekcie odgadywania zamiarów przeciwnika. Przede wszystkim w maczy trzeba się moim zdaniem mocniej nakombinować od samego początku rozdania, no bo od razu dostajemy wszystkie karty, jakie będziemy mogli wyłożyć na stół i po prostu trzeba dobrze przemyśleć, co faktycznie jesteśmy w stanie z tej naszej ręki ugrać. W Hanami Koji przez to, że te karty do Zbieramy przed akcjami i też przez to, że wymieniamy się trochę z przeciwnikiem, coś oddajemy jemu, coś dostaniemy na swoją stronę, no to mamy taką bardziej zmieniającą się sytuację. Idąc dalej, matcha jest takim bardziej ściganiem się o to, kto pierwszy uzbiera odpowiedni zestaw znaczników i przez to jest powiedzmy taka jednokierunkowa, czyli te znaczniki, które już nam się udało zdobyć wcześniej, jakby na wcześniejszych etapach danego rozdania albo we wcześniejszym rozdaniu, to wszystko już z nami w Hanami Koji przez to, że można odbić gejsze przeciwnika albo też stracić tą, którą mieliśmy po swojej stronie po poprzednim rozdaniu, mamy bardziej takie przeciąganie liny. Stąd też ten wariant na trzy rozdania chyba się pojawił, bo teoretycznie przynajmniej jest możliwa taka sytuacja, w której będziemy tak długo zamieniać się gejszami i nawzajem się blokować, no że gra może się nigdy nie skończyć. Dodatkowo w Hanami Koji łatwiej jest od razu zacząć grać w taki sposób, że widzimy na co zwracać uwagę, podczas gdy w maczy w tych pierwszych rozgrywkach zdarzy się więcej takich prostych błędów dających ewidentną przewagę drugiej stronie no i wreszcie to powiązanie strony graficznej z tematem tu moim zdaniem macza wypada o wiele, o wiele lepiej i po prostu to jest bardziej przemyślane niż w Hanami Koji raczej nie warto mieć na półce obu tych tytułów tylko trzeba sobie po prostu ocenić, która z tych gier bardziej nam podchodzi. Chyba, że ktoś no, jest po prostu fanem gier o japońskiej tematyce, to wtedy koniecznie musi mieć zarówno Hanami Koji, jak i Macze. Ja osobiście wolę trochę bardziej Macze, bo w niej to kombinowanie, co zagrać dalej na bazie informacji, jakie karty zostały zagrane na stół, no jest trochę bardziej wymagające i wspomnę tutaj po raz kolejny, bardziej przemawia do mnie po prostu ta warstwa graficzno-tematyczna. Jeśli chodzi o kilka zdań podsumowania już samego Hanami Koji, czy już niedługo Geisha od wydawnictwa Nasza Księgarnia. To jest dobra, szybka karcianka, w którą zagracie sobie tak w 15-20 minut i najprawdopodobniej będziecie chcieli od razu zagrać rewanż, a może jeszcze potem kolejną partię albo dwie. To nie jest jakieś planszowkowe objawienie, tak samo jak jakimś wielkim hitem nie jest macha czy inne gry tego typu. Natomiast myślę, że bardzo dobrze Hanami Koji sprawdzi się albo w charakterze takiej niezobowiązującej gry w chwili wolnego czasu, Ewentualnie jako taki odprężający, ale ambitny jak na swoją kategorię przerywnik między na przykład polami Arle i Wojną o Pierścień. I też tak myślę, że to jest chyba całkiem dobra gra, jeśli chcecie wciągnąć nową osobę w planszówki, a macie mało czasu, albo po prostu nie chcecie wyciągać na stół jakiegoś większego tytułu, który mógłby na przykład odstraszyć liczbą komponentów. Tutaj są naprawdę proste zasady. 21 kart przedmiotów, 7 dużych kart z gejszami. Do tego dostajemy 4 żetony akcji, żeby zaznaczać, które które już wykonaliśmy, a które nam jeszcze zostały. I 7 żetoników do zaznaczania tego, kto wygrał rywalizację o danej gejszy w poprzednim rozdaniu. Gra jest wizualnie ładna, mechanicznie prosta. Myślę, że ciekawa, jeśli chodzi o taki wysiłek intelektualny. No i cóż, chyba więcej o Koji, czy gejszach w polskim wydaniu nie jestem w stanie powiedzieć przynajmniej nie w tym momencie i myślę, że teraz wypada nam już tylko poczekać na właśnie polskie wydanie i na spływające kolejne recenzje tej gry myślę, że ona zostanie całkiem dobrze przyjęta może nie jest to jakaś gra, na którą ludzie czekali od lat i która sprawi, że branża gier planszowych stanie na głowie natomiast na pewno jest to gra warta uwagi i ciekawa jeśli chodzi o segment właśnie takich małych, dwuosobowych karcianek to była audycja Gra Warta Świeczki, ja nazywam się Pawł Kajak, dziękuję za Wasz czas, za Waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem.